W czteroczęściowej serii, zatytułowanej jest Wrogowie, z którymi walczymy, Derek Prince rozpoznaje czary w ich formach i przejawach, jako uniwersalną religię upadłej ludzkości. Badając je, odkrywa jednocześnie praktyczną strategię, służącą osiągnięciu zwycięstwa nad czarami. Oto Wrogowie, z którymi walczymy, część druga, pod tytułem Natura czarów. To jest drugi wykład z naszej serii na temat Wrogowie, z którymi walczymy. W poprzednim wykładzie mówiliśmy o naturze i strukturze Królestwa Szatana. Zobaczyliśmy, że funkcjonuje ono na dwóch poziomach. Wyższy poziom jest w niebiosach, w jakimś poziomie nieba, który nie jest niebem Boga, ani nie jest niebem widzianym. I na tym wyższym poziomie znajdują się zbuntowani aniołowie będących w opozycji wobec Boga. Niższy poziom składa się z ludzi, którzy nie podporządkowali się Bogu i sprawiedliwym rządom Jezusa, Mesjasza i Zbawiciela. Wyjaśniałem także w tym wykładzie, że słowem kluczem opisającym wszystkich w królestwie Szatana jest słowo bunt. Oni wszyscy są zbuntowani przeciwko Bogu bez względu na to, czy są aniołami, czy ludźmi. Następnie zobaczyliśmy, że bogowie świata pogańskiego, niezależnie od tego, czy to greckiego, rzymskiego, czy jakiegokolwiek innego, są tymi samymi aniołami królestwa szatana, tyle tylko, że różnie nazywanymi i przedstawianymi. I wszyscy bogowie, którzy byli i są szczeni przez pogańskie religie i społeczeństwa, są szatańskimi aniołami. Szczególnie powszechnym sposobem, przy pomocy którego ludzie szukają kontaktu z tymi szatańskimi aniołami, są czary. Można powiedzieć, że czary... Są religią upadłej ludzkości. Czar mają wiele różnych form. I składają się z wielu ceremonii, ale mają one jedną wspólną właściwość. Są to wszystko różne sposoby kontaktowania się z różnymi szatańskimi istotami duchowymi. Jest wiele różnych ceremonii. Większość z nich jest w pewien sposób zmysłowa, okrutna lub kalająca, slugawiąca. Rzeczy, które ludzie robili, przez wieki, aby wejść w łaski szatana i jego królestwa, były naprawdę potworne, jeśli byśmy przypatrzyli w Mówiłem także o Indianach amerykańskich, jako przykładzie grupy etnicznej, która w swojej większości nie uwolniła się od dominacji Szatama. Jako ciekawostka wspomnę interesujący artykuł w magazynie National Geographic, w którym opisywany jedną z tych głównych ceremonii, nazywaną tańcem słońca. W czasie tej ceremonii wbijają haki w skórę, a następnie wiszą na tych hakach, wyrywając przy tym część skóry. Robią to aby wciśc swojego Boga. Jest nieskończone wiele innych form oddawania tego typu czci na całym świecie. Tak jak powiedziałem wcześniej, możesz udać się do jakiegokolwiek społeczeństwa, które nadal zachowuje ślady swojej prymitywnej kultury, a znajdziesz tam na pewno rodzaj ludzi różnie nazywanych w różnych językach, a którzy są po prostu czarodlikami. W wielu takich społeczeństwach Najpotężniejszą osobą jest Czarownik Mamy tego wyraźne przykłady w Biblii Została w niej opisana historia Kiedy Filip przyszedł do Samarii Aby nauczać Ale był tam człowiek, który dominował nad całym miastem Nazywał się Szymon był czarnoksiężnikiem, co znaczy, że praktykował czary. jest powiedziane, że całe miasto bało się go z powodu magii, której używał. To w pewnym sensie nie było to niczym niezwykłym. To sytuacja bardzo typowa dla prymitywnego pogańskiego społeczeństwa. Tak więc istnieje bezpośredni związek pomiędzy buntem a czarami. Kiedy mówię o buncie, to mam na myśli bunt przeciwko Bogu. Zostało to powiedziane bardzo wyraźnie w pierwszej Księdze Samuelowej, w rozdziale 15, w wersie 23. Są to słowa wypowiedziane przez proroka Samuela do króla Saula, po tym jak Saul sam stał się buntownikiem. Nie podporządkował się szczególnemu nakazowi Boga, który został przekazany przez proroka Samuela. I w tym fragmencie Samuel przekazuje Saulowi Bożą ocenę jego zachowania. Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, to posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara A uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barana Następnie w wersecie dwudziestym trzecim Przechodzi do definicji czaru Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czar A knomrość jak bałbochwalstwo I oddawanie czci obrazu Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana I On zgardził Tobą I nie będziesz Królem Samuel robi tu dwa porównania. Bum wchodzi w parze z czarami, a Krnomrość jest siostrą bliźniaczą bałwochwalstwa. Nie chcę omawiać tu bałwochwalstwa w całej jego rozciągłości, ale pozwólcie, że zwrócę uwagę na jeden sposób, w jaki krnobrna osoba staje się bałwuchwalcą. Krnobrna osoba tworzy bożka ze swoich własnych opinii i to jest forma bałwochwalstwa interesującą rzeczą będzie rozpatrzenie naszej postawy w Kościele nie akceptujemy w wielu przypadkach pijaństwa albo otwarcie niemoralnego życia ale jak wielu krnąbrnych ludzi mamy w Kościele a w Bożych oczach oni są bałwochwalcami nie zmieślibyśmy kogoś, kto przyszedłby do kościoła, przynosząc zdrodzianą figurkę i upadłby przed nią na środku kościoła, oddając jej część. Z pewnością nie tolerowalibyśmy tego, ale obawiam się, że jednocześnie tolerujemy wielu krnąbrnych ludzi, często pozwalając im postawić na swoim. Ale wróćmy do drugiego porównania. Wąt jest jak grzech czaru. Jest to bardzo, bardzo ważna prawda. Korzeniem czarów jest bunt. I kiedykolwiek spotkasz się z buntem, możesz spodziewać się czaru. Przekonałem się o tym w służbie uwalniania. Na przykład zauważyłem, że kiedy osoba potrzebuje uwolnienia od ducha czaru, prawie zawsze potrzebuje także uwolnienia z buntu i odwrotnie tam, gdzie natkniesz się na ducha buntu lepiej jest sprawdzić, czy nie ma tam także ducha czaru one trzymają się razem pozwólcie, że próbuję wyjaśnić, jak to się dzieje widzicie, bunt odrzuca Boży prawomocny autorytet podobnie jak król Saul odrzucił autorytet Bożego Słowa ale nie można długo funkcjonować w życiu bez autorytetu. Jeśli więc nie masz nad sobą prawowitego autorytetu, władzy, to zostaje on zastąpiony nieprawnym autorytetem. A jeśli masz nieprawny autorytet, to musi on być wspierany przez nieprawną moc. Tą nielegalną mocą, która podtrzymuje Bóg, jest moc czarów. Tak więc rzeczywiście, kiedykolwiek natkniesz się na nieprawowity autorytet, to lepiej, abyś był przygotowany na to, że będziesz miał do czynienia z czarami. Znajdujemy na to bardzo wrażliwy przykład USA w latach 60. -tych. To było zbuntowane pokolenie. Odwrócili się plecami do prawie wszystkich przyjętych form autorytetu, rodziców, kościoła, rządu. Wszystkiego i wszystkich stali się pokoleniem buntowników. Miałem do czynienia z wieloma dni. z nich. Wielu z tych, którzy przyjęli Pana, jest teraz moim przyjaciółmi. Ale prawie bez wyjątku, wszyscy ci, którzy wzięli udział w tym buncie, weszli w okultyzm, szatańską dziedzinę nasz przyrodzoną i czary. To jest logika duchowego doświadczenia. To prawie niemożliwe, aby być głęboko pogrążony w buncie i prędzej czy później nie dostać się pod moc czarów. Wróćmy na moment do przykładu króla Saula. Jeśli pamiętacie tę historię, to wiecie, że Saul nie był posłuszny nakazowi Samuela, aby zabić wszystkie zdobyte zwierzęta. Saul zatrzymał, jak to określił, najlepsze na ofiarę dla Boga. Ale Bóg powiedział, że nie jest zainteresowany jego ofiarami, ponieważ pochodziły one z nieposłuszeństwa. Tam Saul, jako król Izraela, pozbył się wszystkich czarowników z Izraela. Death, ale tuż przed Twoją śmiercią, kiedy znalazł się w rozpaczy i nie mógł już usłyszeć głosu Bożego, udał się do wróżki. To nie, to nie był przypadek. To był efekt. Chcę podkreślić jedno. Kiedykolwiek pojawia się bunt, wcześniej czy później pojawiają się czary. Następnym ważnym punktem jest to, jeśli chcesz przeciwstawić wstawić się czarom, okultyzmowi we wszystkich tego formach a walczysz tylko z okultyzmem nie rozprawiasz się z korzeniem ponieważ korzeniem jest bunt teraz chcę wam trochę zobrazować to o czym są czary jest to rzecz, którą Bóg mi dał kiedy zostałem przyjęty na coś co nazwałem w studium podyplomowym nie starałem się o to. Po prostu zostałem w to wciągnięty razem do zielonych. Opowiem Wam krótko, jak się to stało. Niecały rok w naszym świecie byliśmy w 1979 roku na konferencji w Stanach Zjednoczonych. Była to konferencja dla rodzin, i jej tematem były stosunki rodziny. Ale w środku konferencji stał młody człowiek. Nigdy przedtem go nie spotkałem i nie znałem go, ale miał cudowne, pełne mocy proroctwo, które na szczęście zostało nagrane na taśmie, tak, że mogłem dostać jego pisemną wersję. W tym proroctwie Bóg powiedział, że wszystko to, co robił przeciwko czarom dotychczas, było jedynie wstępną potyczką. Ale od tego momentu, w 1979 roku, deklarował, totalną wojnę z czarami. I powiedział, że powód tego jest następujący, ponieważ czary związały miliony ludzi, których potrzebuję w mojej armii w czasach ostatecznych. Potem powiedział nam jeszcze coś, czego wówczas nie rozumieliśmy, mówiąc, jeśli przyłączycie się do Mnie w tej woli, zrozumieliśmy, że Pan wzywa nas, aby się do Niego przyłączyć i uczyniliśmy, tam. Spotkacie ludzi, którzy będą pod przetleństwami przekazywanymi przez rodziny z pokolenia na pokolenie. Ale nie musicie się obawiać, będziecie w stanie ich uwolnić. Wtedy było to dla mnie i ród tylko stwierdzenie, ale w następnym okresie, prawie 10 lat, Zetknęliśmy się z tysiącami ludzi, którzy byli pod przekleństwem przekazywanym przez rodzinę i Bóg dał nam w swojej łasce sposobność, aby ich uwolnić. To utwierdza mnie w przekonaniu, że tamto proroctwo było od Boga, dlatego, że zawierało przepowiednie czegoś, o czym nie wiedzieliśmy, a która całkowicie się wypełniła. W taki sposób dowiedziałem się czegoś o czarach. W gruncie rzeczy już nieco wcześniej miałem krótkie zetknięcie z czarami. Myślę, że w pewnym sensie byłem pionierem w służbie uwalniania i byłem bardzo kontrowersyjną osobą w tamtym czasie. Niektórzy mnie kochali i nienawidzili, ale niewielu pozostawało obojętnych. W wielu przypadkach, z którymi miałem do czynienia, osoba potrzebująca uwolnienia miała ducha czarów. W tym czasie byłem bardzo ortodoksyjnym zielonoświątkowcem i nadal jestem zielonoświątkowcem, ale może nie zupełnie ortodoksyjnym. Ludzie, którzy potrzebowali uwolnienia byli takimi, wiecie, turka pastora albo żona diakona jest ta churu myślałem ostatnio ludzie, którzy powinni potrzebować używania. Bardzo się tym zajmowałem, mówiłem Boże, mam nadzieję, że nie wchodzę w coś, co nie jest właściwe. Proszę cię, powiedz mi, czym są czary. Wierzę, że odpowiedź, jaką otrzymałem, jest następująca. Czary są próbą kontrolowania ludzi i powodowania poprzez ducha, który nie jest duchem świętym, aby robili to, czego się od nich chce. Następnie powiedział, jako pewnego rodzaju wniosek, jeśli jakakolwiek osoba ma ducha, którego używa, to nie jest nim Duch Święty. Ponieważ Duch Święty jest Bogiem, a nikt nie posługuje się Bogiem Powtórzę tę pierwszą część jeszcze raz Czary w swej istocie są usiłowaniem kontrolowania ludzi I powodowaniem, aby robili to, czego się odnieść chce Poprzez użycie Ducha, który nie jest Duchem Świętym Wtedy zrozumiałem, dlaczego Kościół jest pełen czarów Ponieważ jest tam wielu ludzi, którzy chcą, aby inni coś robili i używają wszelkich dostępnych środków, aby skłonić ich do zrobienia tego Większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co robią Chciałbym zająć się teraz trzema aspektami czarów Po pierwsze, czarami jako uczynkami ciała, z czego ludzie często nie zdają sobie sprawy Po drugie, czarami jako złą duchową mocą I po trzecie, działaniem czarów w Kościele Zwróćmy się najpierw czarami jako uczynkami ciała. Otwórzmy listę uczynków ciała, zapisaną w liście do Galacjan, rozdziale 5, wersetach 19 i 20. W różnych przekładach użyto różnych słów. Niemi tłumacze używają słowa czary, inni czarnoksięstwo itd., nie Nieco później podam Wam w zarysach trzy główne rodzaje czarów. Czary, wróżenie, czarnoksięstwo. Zobaczycie, że w tym fragmencie listy do Galacja różne przekłady podają różne określenia, jedne czary, inne czarnoksięstwo, ale są to tylko różne nazwy na określenie tej samej mocy. Tak więc Paweł mówi w liście do Galacja, w rozdziale 5, w wersetach 19 i 20, jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: przetaczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. W samym środku listy uczynków ciała mamy bałwochwalstwo i czary. Oznacza to, że wyrażają one cielesną upadłą naturę człowieka, i twierdzę, że taka właśnie jest upadła ludzka natura. My w naszej upadłej naturze pragniemy kontrolować ludzi. Chcemy powodować, aby ludzie robili to, co my chcemy. I bardzo często używamy nielegalnych środków, aby to osiągnąć. Ten rodzaj działań ma trzy słowa klucze i chcę, żebyście się teraz uważnie słuchali bowiem kiedykolwiek zetkniecie się z tego rodzaju działaniami stajecie wobec celów być może dotąd nie zdawaliście sobie z tego sprawy tak trzy was klucze to manipulacja, zastraszanie i dominacja ostatecznym celem jest dominacja kontrolowanie ludzi i powodowanie, aby robili to, co się chce są dwie alternatywne drogi. Jedna to manipulacja, druga zastraszanie. A to, którą drogę wybieramy, zależy tylko od konkretnej sytuacji. Ale bez względu na to, czy używa się manipulacji, czy też zastraszania, celem jest kontrola. To znaczy dominacja. I na razie nie mówimy jeszcze o niczym nadprzyrodzonym Czary jako uczynki ciała działają w każdej dziedzinie społecznej Niektórzy z Was wyjdą stąd i zaczniecie widzieć rzeczy w innym świetle Mam nadzieję, że pierwszą rzeczą, jaką zrobicie, będzie spojrzenie w lustro zanim starzecie palcem na swojego męża czy żonę babci lub teściową cokolwiek by to było po prostu najpierw sprawdźcie samych siebie, dobrze? pozwólcie, że posłużę się kilkoma przykładami na przykład z życia rodziny czy ludziom się to podoba, czy nie Bóg nakazał powin porządek w rodzinie mąż jest głową żony Ludzie mogą stawiać rodzinę na głowie, ale Bóg nie zmienił porządku. Pod władzą męża i żony są dzieci, które według Bożego porządku podlegają władzy rodziców. To, co spowodują czary, to użycie manipulacji zastraszenia w celu odsunięcia na bok boskiego porządku. Weźmy dzieci. Dzieci są mistrzami manipulacji. Nie muszą być duże. Pięciolatek może być mistrzem manipulacji. Przypuśćmy, że mama przyjmuje gości na herbacie lub kawę, zależnie od sytuacji społecznej. I na stole znajdują się herbatniki lub ciastka. Małe dziecko wie, że mama nie chce, aby jadło ciastka. Ale wie też, że kiedy są goście To mamie trudno jest powiedzieć nie Tak więc kiedy mama podejmuje gości Ono przychodzi i mówi Mamo, czy mogę poczęstować się ciastkiem? Wiecie co zrobi mama? Prawdopodobnie ustąpi Uległa manipulacji Wiele lat temu wraz z moją pierwszą żoną mieszkaliśmy w sąsiedztwie z zielonoświątkową rodziną ojcem, matką i około trzyletnią córką w tamtych czasach ludzie zwykle robili zakupy żywności w sobotny wieczór kiedy ubierali się, aby wejść na zakupy ich córeczka była jak mała anioła, chodziła szczęśliwa kiedy chcieli iść w niedzielę rano do szkoły niedzielnej to małe stworzonko leżało na plecach z nogami w powietrzu i krzyczało, aby powstrzymać rodziców przepuściem tam, gdzie powinni byli się udać ta mała dziewczynka nie robiła tego umyślnie ale była w niej siła która nie miała nic przeciwko chodzeniu na zakupy natomiast silnie przeciwstawiała się aby rodzice udali się tam gdzie mogli usłyszeć Słowo Boże tak więc zaczynacie to rozumieć Pewien znajomy kazdodzieja opowiedział następującą sytuację. Sześciomiesięczne dziecko znajduje się w łóżeczku Jest mokre i trzeba mu zmienić pieluchę Tak więc płacze Przychodzi mama, bierze dziecko, przewija je i tuli To dziecko oczywiście lubi Następnym razem, kiedy dziecko pragnie być przytulane, płacze, mimo że ma sucho. Wiecie, co to jest? Manipulacja. To jest zupełnie normalna rzecz dla upadłego człowieka. Takie są nie tylko dzieci. Podobnie postępują też matki lub ojcowie. Normalnym sposobem działania kobiet jest manipulacja, właściwszym sposobem dla ojca jest zastraszanie, ale każdy z nich ma ten sam cel uzyskanie kontroli nad drugą osobą. Jeśli żona nie może postawić na swoim, zalewa się za przypala jedzenie i robi życie męża ciężkim i nie do zmiesienia. Co zatem w końcu robi mąż? Ustępuje. podobnie może robić mąż. Jest wiele różnych sposobów, ale może być na przykład brutalny. Może być silnym mężczyzną o złym sposobieniu. I jeśli nie może postawić na swoim, to krzyczy, używa przemocy i grozi. Cała rodzina chodzi na palcach. Jedyną rzeczą, jakiej chcą uniknąć, jest następny krok zrobiony przez statusie. Co on robi? On ich zastrasza. I jaki jest jego cel? Postawić na swoim. Widzicie? To normalna rzecz, że występują różnice między mężem a żoną. Bożym sposobem jest rozmowa twarzą w twarz, modlitwa i szukanie Boga. Manipulacja nigdy nie staje twarzą w twarz z problemem. Ona zawsze kluczy bocznymi drogami. Prawdziwy problem nigdy nie zostaje wyciągnięty na światło dzienne. Któż to wie, ile milionów małżeństw nawet w tym kraju, nigdy nie wyciągnęło różnic, które ich dzielą. Na światło dziennie. Ale każdy próbuje obchodzić od tyłu drugiego, aby osiągnąć to, czego chce. To jest manipulacja. Teraz zajmiemy się Kościołem. Jest bardzo wiele przykładów manipulacji w Kościele. Weźmy zbory zielonoświątkowe. Myślę, że jest niewiele rzeczy, których bym nie wiedział o zielonoświątkowce. Byłem Anglikaninem, a jestem zielonoświątkowcem i myślę, że wiem, jak oni funkcjonują. Jeśli chodzi o kościół anglikański, moja wiedza może być nieaktualna. Ale weźmy mały spór żelno Jest tam młody pastor, który raz pierwszy sprawujący tytuł. chłopie. Spółecz się tylko około 100 wiernych, a pastor jest trochę zdenerwowany i nieśmiały. I są tam dwie bardzo duchowe siostry. Nie tylko duchowe, ale super duchowe siostry. A one wiedzą, jak Kościół powinien funkcjonować. Niestety nie zasiadają z modlitwą i nie omawiają tego z pastorem, ale jedna z nich mówi coś na językach, a druga przechodzi z interpretacją i pomiędzy sobą mówią pastorowi, co ma robić. Myślicie, że to się nie zdarza? Mówię dobrze, z pewnością tak. Co to jest? Manipulacja. W innych dziedzinach jest podobnie. Biznesmeni manipulują sobie wzajemnie. Szef manipuluje sekretarką, albo sekretarka manipuluje szefem. Nie mogę poświęcić temu zbyt dużo czasu, ale rozumiecie, że to o czym mówię jest charakterystyczne dla upadłego człowieka. To są czary jako uczynki ciała, a składają się na nie manipulacja, zastraszanie. I dominantę. I chcę Wam powiedzieć, że gdziekolwiek się na te rzeczy natkniecie, stoi za nimi młot czarów. Jeśli Wasze oczy są otwarte, to łatwiej Wam sobie z tym poradzić. Jedną z najbardziej powszechnych sztuczek w czarach jest spowodowanie, abyś czuł się winnym. Dlaczego nie odwiedziłeś mnie, kiedy byłam chora? Byłam zupełnie sama. Tacy ludzie nigdy nie biorą pod uwagę, że inni mają wiele obowiązków. Nauczyłem się czegoś takiego Kiedykolwiek stwierdzam, że jakaś osoba wywołuje we mnie poczucie winy Zatrzymuję się i zastanawiam, co przez nią działa Tak jak ja rozumiem Słowo Boże Duch Święty nie powoduje u ludzi poczucia winy On przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie Położy swój palec na pewnym miejscu i powie, zrobiłeś coś źle Powinieneś to zrobić tak, powinieneś pokutować i zrobić to właściwie. Natomiast wina jest tym, z czym nigdy nie możesz skończyć czy na pewno zrobiłem dość? Może powinienem zrobić więcej? Co ja źle powiedziałem? Dlaczego ona nie rozmawiała dłużej ze mną w kościele? Innym działaniem czarów jest próba wywołania u siebie poczucia, że ludzkie opinie i aprobata są bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobisz, nie uzyskasz mojej aprobaty pochwały. Nie mówię tego, ale na to wychodzi. Również w takich sytuacjach naczyłem się pytać samego siebie, czy aprobata tego człowieka jest rzeczywiście tak ważna dla mnie, aby mu pozwolić na manipulowanie sobą? I generalnie moja odpowiedź brzmi, nie jest aż tak ważna. Przejdźmy dalej. Zwróćcie uwagę na ogniwo łączące w liście Jakuba, rozdział pierwszy werset 14. Widzicie? To pragnienie posiadania mocy, zdolności do kontrolowania, a także wiedzy, jest silną cechą każdej istoty ludzkiej. Szatan wykorzystuje to pragnienie, aby mieć nad nami władzę. Jakub mówi tak. Lecz każdy bywa kierowany przez własne porządliwości, które go pociągają. Jest więc w Tobie pragnienie siły, kontroli, uznania, wiedzy. To tkwi w każdym z nas. To się w nas urodziło. Ale jeśli satanowi uda się użyć tego, weźmie nas pod swoją kontrolę. Nie jesteśmy w stanie policzyć, ilu ludzi w tym narodzie jest dzisiaj zaangażowanych w okultyzm. Jestem pewien, że przynajmniej 75% naszego społeczeństwa jest zaangażowaniem w okultyzm. To jest tym bodźcem, którego żywa szaka. Pragnienie posiadania siły, chęć kontrolowania i pragnienie wiedzy. Jakie było pragnienie, które po raz pierwszy wpędziło ludzkość w kłopoty? Czy zastanawiałeś się na tym kiedykolwiek? Z czego pożądał Adam? Wiedzy. A kiedyś się po wiedzę w sposób nielegalny, stał się niewolnikiem szatana. Niezliczone miliony ludzi zostały zbawione przez okultyzm, z powodu pragnienia posiadania wiedzy. Dokąd poszedł mój syn po śmierci? W jaki sposób kończą tacy ludzie? Idą na Sean? Czy będę miał szczęśliwe małżeństwo? Gdzie udają się po odpowiedź? Do wróżki. Taka jest motywacja. I szata ją wykorzystuje. Przyjrzyjmy się teraz czarom, jako mocy duchowej. Będziemy mówić o czymś, co jest ponadnaturalne. To wykracza poza ludzkie możliwości. To bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że nie wszystko, co ponadnaturalne, pochodzi od Boga. Wiele z tego pochodzi od szatami. Uważam, że dla człowieka są osiągalne tylko dwa ponadnaturalne źródła mocy. Bóg lub szatan. Każda ponadnaturalna moc, która nie pochodzi od Boga, ma swoje źródło w szatami. Tak jak powiedziałem wcześniej, Boże Królestwo jest Królestwem Świata. Zwykle wiesz, że znajdujesz się w Bożym Królestwie. Królestwo Satana jest Królestwem Ciemności. On nie wie, co to bo manipuluje, co Cię kontroluje, co Cię popycha. Myślę, że to są trzy główne gałęzie, które możemy opisać w języku angielskim. W niektórych innych językach możecie mieć do czynienia z nieco różnymi terminami. Co to? Czary. Grużenie i czarnoksięstwo. Próbuję przybliżyć Wam miejsce każdy z tych kolem. Myślę, że obejmują one cały obszar szatańskiej nadnaturalności. Czary są mocną bronią. Wytrawna to moc, która działa poprzez takie rzeczy, jak wrzucanie uroku i przekleństwa. Myślę, że najsilniejszą bronią czaru jest przekleństwo. Jest to bardzo stara praktyka. Jeśli otworzycie czwartą Księgę Mojżeszową, roślin 22, przeczytacie tam, że Bila był tym, kogo nazywamy czarownikiem. Bileam był jednym z tych ludzi, których najtrudniej sklasyfikować. Spotykamy ich także dzisiaj, dlatego że był otwarty na naturalne rzeczy z obu źródeł, z Boga i z Szatana. Jest wielu takich ludzi. Należał do tych, z którymi najtrudniej sobie poradzić, dlatego że czasami mają rację, a czasami się mylą. Jeżeli osoba jest otwarta tylko na Boga, będzie zawsze mieć rację. Jeśli jest otwarta na szatana, zawsze będzie w błędzie. Ale ludzie, z którymi naprawdę trudno sobie poradzić, to ci, którzy czasami są otwarci na Boga, a czasami na szatana. Mamy ich w każdym zborze. Powiem Wam, że aby pastor mógł sobie z nimi poradzić, musi posiadać wnikliwą duchową intuicję, autorytet i odwagę. Zobaczymy teraz, co Balak, król Moabu, powiedział do czarownika Bilaama. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 22. Werset 10. Bilam tłumaczył Bogu propozycję, jaką otrzymał od Balaka. Bilam powiedział do Boga. Balak, syn Sektora, król Moabki, przysłał mi wiadomo, że oto lud wyszedł z Egiptu i pokrył całą ziemię. Kim byli ci ludzie? Izraelitami. Więc przyjdź i przeknij mi go. Może wtedy zdołam go zwalczyć i wytępić. To jest standardowa praktyka w kulturach biblijnych. To było normalne dla królu lub innych wodów udających się na wojnę. Nie tylko walczyć z wrogiem w naturalny sposób, ale walczyć z nim także w ponadnaturalny sposób. Dlatego brali swoich szarowników, aby ci przeklinali innych ludzi. Zachowała się lista przekleństw wypowiedzianych przez faraonów egipskich z XIX wieku przed Chrystusem, a znajduje się na niej 66 narodów, przeciwko którym wypowiadali przekleństwa. Zauważcie, w jakim celu przeklinano. Zabierano ich w miejsce, w którym można pokonać wroga w bitwie. To bardzo interesujące. Kiedy Goliat wyszedł przeciwko Dawidowi, przeklinał go w imieniu swoich bogów. To nie było tylko okazaniem wulgarności. W rzeczywistości on stwierdzał, moi bogowie mogą sobie poradzić z Twoim Bogiem. W pewnym sensie, antyczna wojna często była nie tylko konfliktem pomiędzy narodami, ale była to próba sił pomiędzy bogami tych narodów. Na przykład rozprawienie się Boga z Egiptem i wyprowadzenie Izraela Psalmista komentuje następująco. On osądził bogów Egiptu. Nie tylko naturalnych władców, lecz duchowych władców. Tak więc Bilam był wynajmowany jako dobry przeklinacz. Taki był jego zawód. Brud i ja zwiedziliśmy Bad kilka lat temu. Właśnie wtedy odkopano starą świątynię pogańską. Odkryto tam, że jedną z głównych funkcji kapłanów w tej świątyni było pisanie przekleństw dla ludzi, którzy przychodzili do nich. Ludzie nie wierzyli, że sami potrafią napisać dostatecznie dobre przekleństwo, dlatego wyręczali ich w tym kapłani. Ich zadaniem było pisanie rzeczywiście potwornych przekleństw przeciwko osobom, które chcieli zniszczyć. Nie śmiejcie się z tego. Uśmiechacie się i myślicie, że to zabawne. Ale wierzcie mi, że w pewnym sensie to działa. Ludzie nie robiliby czegoś przez tysiące lat, jeśli nie byłoby w tym jakiejś realności. Spójrzmy teraz na wróżenie, które w wielu nowych przykładach jest nazywane przepowiadaniem przyszłości. To jest element poznania związany z czarami. Efektem tego nie jest moc, ale wiedza która jak ja to nazywam jest początkiem drogi prowadzącej człowieka do grzechu. Ilustrację tego znajdziemy w Dziejach Apostolskich. 16 opowiada o tym, co się wydarzyło kiedy Paweł i Syla po raz pierwszy przybyli do Filipi, aby głosić Ewangelię dzieje apostolskie rozdział 16 werset 16 i następny zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna która miała ducha wieższego. w oryginale greckim powiedziane jest która miała ducha pytona innymi słowy ducha węża pamiętajcie, że w społeczeństwach pogańskich. Węże zawsze symbolizowały źródło niezwykłego poznania i mądrości. W Waszyngtonie mieszka kobieta, która jest dobrze znaną wróżką. W swojej autobiografii stwierdza, że otrzymuje moc wtedy, kiedy wąż przychodzi do jej łóżka. Chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że dziewczyna, która spotkała Pawła i Stylasa, powiedziała całkowito prawdę. Ona nie dowiedziała się tego w sposób naturalny, ale ponadnaturalny. Była tylko niewolnicą, która przez swoje wróżby przynosiła wielkie zyski panom swoim. Dlatego, że była niewolnicą, zyski nie trafiały do niej, ale do jej właścicieli. Ta idąc za Pawłem i za nami wołała mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Czy to nie było zdumiewające? Ona mówiła szczerą prawdę. Czasami dodaje, że współczesne misje nadałyby takiej dziewczynie dozgodny tytuł honorowego członka Kościoła. Była pierwszą osobą, która rozpoznała, kim naprawdę byli Paweł i Syla. Ale Paweł wiedział, że to nie był Duch Boży, wiedział, że to był Duch Wróżbiarstwa, Duch Wieszczy. W końcu odwrócił się i w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazał duchowi wyjść. Duch wyszedł, a dziewczyna nie była już w stanie dłużej przepowiadać w przyszłości. Jej panowie, rozgniewani, że stracili źródło dochodu, zawlekli Pawła i Sylasa przed Użemutów i Pretorów. A reszta tej historii znacie. Całe miasto zostało poruszone z powodu jednej niewolnicy uwolnionej od ducha wróżbiarstwa. Zobaczcie, w tym momencie Paweł nie tylko zmagał się z królestwem szatana w sferze naturalnej, fizycznej, ale interweniowało również królestwo szatana w niebiosach, ponieważ jego strategia przeciwko Kościołowi została udaremniona. To charakterystyczna rzecz, że prawie wszędzie, gdzie pojawiał się Paweł, zaczynały się rozruchy. Później, w drugim misie do Koryntian, Paweł powiedział, że był posłaniec szatana, który go policzkował. Wierzę, że tak właśnie było. To nie jest metafora. To szatański anioł wywoływał rozruchy w każdym mieście, do którego przebywał Paweł. Dlaczego więc my nie wywołujemy zamieszek? Być może niewystarczająco niepokoimy szatana. Naprawdę wierzę, że jeśli Kościół jest tym, co powinien być, to wywołuje o wiele więcej zamieszek, ale wtedy także jest o wiele większe przebudzenie. Nie wiem, czy jakiekolwiek przebudzenie możemy mieć bez zamieszek. Dlatego musi się zdecydować, czy jest to warte swojej ceny. Następnie mamy czarnoksięstwo. Czarnoksięstwo, jak myślę, a nie jest to zawsze w ten sposób używane, działa poprzez przedmioty: napoje, maskotki, urok, wszystko to, co nazywamy mieć szczęście tak jak podkowy. Ludzie noszą przy sobie rzeczy, które mają przynosić im szczęście. Wszystko to jest okultywne. Ono także działa przez napoje miłosne. Jest to bardzo, bardzo powszechne. Wiecie, o co chodzi? Chcę, aby ten mężczyzna zakochał się we mnie. Idę w związku z tym do czarownika i dostaje napój, który dodaje do pokarmu tego mężczyzny. I potem on zakochuje się we mnie. I oczywiście w pewnym zakresie to działa. Ruth i ja, wraz z braćmi i siostrami, byliśmy w Zambii. Modliliśmy się za wszystkie kobiety, które były bezpłodne i nie mogły mieć dzieci. Dla Afrykańczyków jest to prawdziwe nieszczęście. Około 400 kobiet przyszło do nas do przodu. Wszystkie były chrześcijankami. Zanim zaczęliśmy się modlić, ktoś zapytał, jak wiele z Was było u po napój mający uleczyć Was od bezpłodności. I wszystkie, oprócz dwóch, podniosły ręce. Widzicie, nie mamy do czynienia z czymś, co jest niezwykłe i rzadkie. Czarnoksięstwo działa także poprzez muzykę. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że najprawdopodobniej Lucyfer był odpowiedzialny w niebie za muzykę. Wiedział bardzo dużo muzyki. Znał jej moc. Wiele współczesnej muzyki, tak, którą nazywano hard rock i inne, są po prostu czarnoksięstwem. Spójrzcie na młodą osobę, która słuchała tego przez godzinę. Jej wzrok staje się błędem i traci kontakt z rzeczywistością. Inną ważną gałęzią czarnoksięstwa są narkotyki. Greckie słowo oznaczające czarnoksięstwo zostało utworzone wprost z greckiego słowa oznaczającego narkotyk. Cała narkotykowa kultura ze wszystkich, co temu towarzyszy, tak jak Hartr jest czystym przykładem działania czarnoksięstwa w naszej kulturze. I prawie wszyscy ci ludzie, jeśli przyjdą do Jezusa, będą potrzebowali uwolnienia z tej mocy. Faktycznie doszedłem do punktu, w którym zacząłem się zastanawiać, czy ma sens praca z ludźmi z tej grupy społecznej, jeśli nie rozumiesz, w jaki sposób radzić sobie z demonami. Spójrzmy chociaż na jeden obraz Czarnoksięstwa z Objawienia Świętego Jana. Opisuje on scenę z przyszłości. Wierzę, że jest to scena z historii ludzkości w chwili, kiedy Boże sądy spadną na Niego Odjawienie Jana, rozdział dziewiąty, wersety 20 i Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plac, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać się demonom oraz bałwanym głosem. Małwochwalstwo no, jest pierwszą rzeczą. I srebrnym, i skiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzą. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Słowo czary w niektórych tłumaczeniach zastępowane jest słowem narkotyk? Razem z czarami idą w niemoralność seksualna i przemoc ogromnie wzrastająca fala przemocy w naszej współczesnej cywilizacji jest w większości wynikiem czarów. jeśli więc chcesz się o to modlić nie mów się tylko o gałąź musisz rozprawić się z korzeniem przechodzimy teraz do trzeciej dziedziny tego zagadnienia to jest do czaru lub czarów w kościele jest to dziedzina, o której niektórzy chrześcijanie nie mają pojęcia. Odpuszczmy list do Galatian, rozdział trzeci. Wersety od pierwszego do piątego. O głupi Galacjanie, tu z Was czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym faktem? Oni byli charyzmatycznymi chrześcijanami zielonośladkowymi chrześcijanami znali Pana, byli zbawieni przyjęli Ducha Świętego doświadczyli cudów, ale byli omamieni jest to typowe słowo w języku greckim na określenie zaczarowania Tu wytłumaczenie jako omamienie nadal jest używane w grece jest to słowo baskaino które w nowoczesnej grece znaczy złe oko Wywiedziałem się o tym, gdy ksiądz Od kościoła greckiego Który poznał Pana Jezusa Przyszedł do mnie parę lat temu i powiedział Módl się za mnie, chcę zostać uwolniony Z tego Baskaino To było to samo słowo, które jest Użyte w tym fragmencie O głupi Galatianie wśród was umali z którymi oczami został wymalowany Obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego Skąd Paweł wiedział, że to było Działanie czarów? Jakie miało na to dowody? To bardzo ważne. Czary zaciemniły objawienie Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Najważniejszym celem czarów w Kościele jest zakrycie realności Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Zobaczmy w następnych wersetach, co działo się dalej. Nie do Galacja, w rozdział 3, werset 2. Chce to widzieć, czy od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Zobaczmy w następnych wersetach, co działo się dalej. Jest do Galacjan, rozdział 3, werset 2. Chce to widzieć, czy od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Zobaczcie, oni otrzymali ducha świętego. Paweł pyta, w jaki sposób go otrzymaliście? Poprzez wypełnianie prawa mordorowego czy słuchanie z wiarą? Czy aż tak głupi jesteście? Dospoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Coraz częściej myślę, że ten tekst powinien być umieszczony nad wejściem w większości kościołów. Czy daremne były tak liczne Wasze zdania? Rzeczywiście były daremne. Czy ten, który daje Wam słuchanie i dokonuje się od Was cudów, Zauważcie, duch został im udzielony? Czy to na podstawie uczynków zakonu? Czy z wiarą? Czy na podstawie słuchania z Czy na podstawie słuchania z wiarą? Korzeniem problemu było zaciemnienie realności Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego poprzez złą szatańską moc, która do nich przyszła. Rezultatem tego były dwa problemy – cielesność i legalizm. Powrócili znowu do cielesnych prób wykonywania woli Bożej do czynestnego przypodobywania się Bogu, do przestrzegania wszelkiego rodzaju przepisów jako sposobu osiągnięcia sprawiedliwości przed Bogiem. I tak zagubili cel, dla którego umarł Chrystus. A ostateczny rezultat tego został opisany w wersecie dziesiątym. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, tu pod przekleństwem, napisano bowiem, przeklęty każdy, który nie w promieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Innymi słowy Paweł mówi, jeśli wróciliście do osiągania sprawiedliwości poprzez postrzeganie zakonu, pamiętajcie, że musicie wypełnić cały zakon. Przez cały czas, dostaniecie się pod przekleństwem Podobną rzeczą, którą musiał zrobić Izrael Jako jedną z pierwszych opcji do na ziemi Kanaan Było wypowiedzenie przekleństw na siebie samego W przypadku niewypełniania całego prawa przez cały czas Wyobraźcie, że wypełnianie części prawa I w dodatku od czasu do czasu Nie przynosi niczego dobrego jeśli chcesz być usprawiedliwiony przez wypełnianie prawa, musisz się wypełniać cały czas, a nikt z nas w Bożych oczach nie może nigdy zostać usprawiedliwiony z uczynków prawa. To jest kłamstwo szatana. To jest kłamstwo, które przede wszystkim apeluje do ludzkiej duszy. Paweł mówi, że gdyby Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, to miałby coś, czym mógłby się szczycić. Ale nie przed Bogiem, ponieważ jest powiedziane, że Abraham uwierzył w Boga i było mu to policzone jako usprawiedliwienie. Widzicie, generalnie każdy z nas chciałby mieć coś, czym mógłby się trzymać. W taki inny sposób chcielibyśmy być bardziej sprawiedliwi od naszego państwa. Jeśli posiadamy zestaw przepisów, który przestrzegamy, możemy sami siebie przekonać, że to czyni nas w Kiedy służąc przed laty w brytyjskiej armii poznałem Pana, zacząłem świadczyć o Bogu. Ponieważ żyłem życiem, które różniło się od życia innych żołnierzy, Wielu z nich przychodziło ze mną rozmawiać. Mówiłem im wtedy, nie, ja nie stałem się religijny, ja zostałem zbawiony i potem mówiłem im o zbawieniu. Wiecie, pierwszą reakcją prawie wszystkich było przedstawianie mi krótkiej listy zasad, których się trzymali, a każdy z nich tę listę skrojoną na potrzeby swojego własnego życia. W imieniu pierwsza reakcja człowieka postawionego wobec Bożego wymagania sprawiedliwości jest następująca. Będę przestrzegał prawa. Przemawiałem w wielu miejscach i czasami szokowałem chrześcijan, stwierdzając, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem praw. Czasem redukujemy je do tego, ale wtedy tracimy wizję krzyża i tracimy moc Dlaczego Satan chce zasłonić krzyż? Podróżowałem jako kaznodzieja prawie po całym świecie. I usługiwają chrześcijanom o bardzo różnym pochodzeniu. I myślę, że są dwie główne potrzeby w Kościele. Pierwszą jest przywrócenie krzyżowi Jezusa właściwej mu centralnej pozycji. Dlatego, że jest to jedyna rzecz, która całkowicie wyróżnia chrześcijaństwo wśród innych religii. Nie ma niczego podobnego w żadnej innej religii. I kiedy pozbawiamy Chrystusa należnego mu miejsca i jego wyjątkowości, po prostu wracamy do życia według zasad prawa. Ludzka psychologia, tak, psychologia może powiedzieć, co jest złe, ale nie potrafi uzdolnić się do zrobienia tego, co jest dobre. Ta siła przychodzi tylko ze źródła, którym jest krzyż drugim, ale powiązanym z poprzednim problemem jest potrzeba ponownego oddania Jezusowi Jego przywództwa w Kościele, ponieważ Bóg uczynił Go głową nad wszystkimi rzeczami w Kościele. Problem polega na tym, że generalny Kościół nie uznaje przywództwa Jezusa. Głowa podejmuje decyzje, ciało podąża za nią. W wielu kościołach decyzje są rzeczywiście podejmowane przez Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Ducha Świętego. Jak wiele Kościołów obecnie zaprasza i do podejmowania decyzji. Tylko jednostki słuchają tego, co ma do powiedzenia. Czym tkwi problem? Jaka siła tu działa? Powiedzcie mi. czary. Takie. Widzicie? Postawiłem Wam diagnozę. Jeśli zrobicie z niej użytek, zmieni zupełnie Waszą postawę w stosunku do wielu rzeczy, które bezpośrednio Was dotyczą. Szatan nie widziała działać w ciemności. Nie chce, żeby ludzie widzieli, co i jak robią. Powiem Wam, że napotkałem osobiście niezwykły sprzeciw wymierzony przeciwko nauczaniu na ten temat dzisiaj wieczorem. I wiem dlaczego. Otóż dlatego, że to nauczanie wyciąga na światło rzeczy, których szatan nie chce ujawnić. Bez względu na to, czy są to czary w fizycznym świetle, jako uczynki ciała, czy też mówimy o naturze czarów, w nadprzyrodzonej. nadprzyrodzonej. A ostatnią rzeczą, którą chcę, żeby chrześcijanie sobie uzmysłowili, jest to, że czary działają w Kościele. Dlaczego szatan chce zasłonić krzyż? Pozwólcie, że podam wam trzy powody. Po pierwsze, krzyż to jedyna podstawa całego zabezpieczenia, jakie Bóg daje swojemu odkupionemu ludowi. Nie ma innej. Lito Hebrecik uprośniał 10, 14, albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Podczas ofiary na krzyżu Bóg dał nam wszystko, cokolwiek będzie potrzebowała jakakolwiek istota ludzka w jakimkolwiek okresie historii. To wszystko zostało zdobyte poprzez krzyż. Nasze przyjmowanie krzyża jest ciągłym procesem. Jesteśmy stale uświęcani. To, co Jezus zrobił, jest doskonałe, skończone i kompletne. Ale nasze przyjmowanie krzyża jest stopniowe. Nie wierzę w to, że może być na tej sali osoba, włącznie ze mnie, która przyjęłaby już wszystko, co jest osiągalne poprzez krzyż. Ale jeśli idziemy przez proces uświęcenia, stając się świętymi, utwierdzonymi w Bogu, myśląc w Boży sposób, żyjąc według Jego dróg, będziemy przyjmować krzyża coraz to więcej, ale kiedy pojawiają się czary, zasłaniają się i zamiast żyć jak dzieci króla, zaczynamy żyć jak biedacy i żebracy. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie dobre, jakie nam Bóg zapewnił, przychodzą do nas w łączy na gruncie krzyża. Szatan jest bardzo chytry. On wie dokładnie, co zaatakować. Wie, że jeśli uda mu się przysłonić krzyż, to ma Kościół na swojej łasce. Drugi powód, dla którego szatan chce przysłonić krzyż, jest taki, że krzyż stał się narzędziem totalnej klęski szatana. Nie mogę wymienić wszystkich fragmentów Świętego na ten temat, ale dzięki krzyżowi Jezus dokonał totalnego, wiecznego, nieodwracalnego zniszczenia szatana. Szatan nie może tego zmienić, ale może próbować ukrywać fakt krzyża przed nami. Tak, a myśmy nie żyli w zwycięstwie, bowiem nie będziemy dawać sobie sprawy ze zwycięstwa, które otrzymaliśmy. Trzecią cechą krzyża jest to, że jest on jedynym źródłem siły do prawdziwego życia chrześcijańskiego. Możesz cytować kazany na górze tyle razy, ile chcesz, a wszyscy psychiatrzy powiedzą, że to jest sposób, w jaki ludzie powinni żyć, ale jedynym sposobem, aby osiągnąć zdolność do życia w ten sposób, jest ofiara Jezusa na krzyżu, dlatego, że Jego ofiara rozprawiła się ze starym człowiekiem, cielesną naturą. Paweł mówi, nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim. Później mówi w liście do że ci, którzy są Chrystusowi, ukrzyżowali ciało razem z Jego porządliwościami. Dopóki nie nauczysz się stosować krzyża przeciwko swojej cielesnej naturze, ta natura będzie kierować Tobą, Ty nie jesteś w stanie nią kierować. Paweł mówi w szóstym rozdziale listy do Rzymie: Nasz stary człowiek został bezpłatnie ukrzyżowany. Byśmy już nadal nie służyli Grzechowi. Takie jest zabezpieczenie pochodzące z krzyża. Wspomniałem wcześniej, że pochodzę z kościoła anglikańskiego i dziękuję Bogu za wiele wspaniałych rzeczy, które mnie dzięki temu spotkały. Wiem, że niektórzy z Was potrafią to docenić. W tamtych czasach, dawno temu, w każdym przed południem, około 11.15, Robiliśmy ogólne wyznanie. Jedną z rzeczy, które zazwyczaj mówiliśmy, było stwierdzenie, wybacz nam, nędzny winowajcom. Zwykle patrzyłem na ludzi stojących obok mnie i myślałem, to jest dobry opis. Ale do siebie mówiłem, cóż dobrego jest w religii, jeśli ona robi z ciebie tylko na winowajca. I moją ostateczną konkurencję było stwierdzenie, mogę być winowajcą bez religii i nie będąc nędznikiem. I tak zrobiłem. Ale widzicie, następną rzeczą, którą do siebie powiedziałem, było to, wytam swoje grzechy w niedzielę rano, ale wiem, że w ciągu tygodnia pójdę i popełnię te same grzechy ponownie. Czy podobałem się Bogu, wyznając grzechy, które miałam zamiar znowu popełnić? Nie. Byłem nieszczer, byłem ignorantem. Nie wiedziałem, że istnieje zabezpieczenie stworzone po to, aby uśmiercić we mnie tego starego buntownika. Ale to się stało dzięki krzyżowi. No przeczytajmy teraz to, co mamy tutaj napisane w miejsce mocy, która przychodzi z krzyża czary sprowadzają się wysiłek i legalistyczne środki jest 10 przykazań lecz ludzie ich nie przestrzegają więc mówisz, zróbmy dwadzieścia przykazań ale ludzie nadal przestrzegają tylko kilka z nich zatem ustanawiasz 40 przykazań ale tworzenie przykazań nie usprawiedliwia ludzi wiesz o tym? W judaizmie jest dzisiaj 613 przykadań. Jeden z moich wnuków należy do grupy ultraortodoksyjnych Żydów i mówi, że przestrzegają 32 z tych przykadań, a przestrzegają więcej niż ktokolwiek inny. Prawda jest taka, że możemy mieć wszystkie zasady, lecz ich nie przestrzegamy. Prawa i przepisy są efektem czarów w naszym życiu. Osobiście wierzę, że tak się działo w prawie każdym większym kościele. Możecie się ze mną nie zgodzić. Myślę, że każdy wielki powód Boży w kościele wytwarzał coś, co było znaczące, żywe, mocne. Ale w przeciągu jednego lub dwóch pokoleń Kościół zagubił wizję krzyża i poszedł w kierunku cielesnych wysiłków zasad, organizacji i tego typu rzeczy pozwólcie, że zakończę cytatem z Księgi Jeremiasza rozdział 17, werset 5 przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie a od Pana odwraca się jego serce takie jest przekleństwo które czary sprowadzają na Kościół Nie ufamy już na przyrodzonej łaski i mocy Boga Ale ufamy temu Co najlepiej możemy zrobić swoim własnym wysiłkiem